Była dokładnie druga połowa lat 70. kiedy właśnie to nagranie Hey St. Peter w wykonaniu grupy Flash in the Pen pojawiło się na listach przebojów. A za chwilę pojawi się nasza korespondentka, pani Bożena Dydek, dyrektorka Domu Kultury Zacisze i opowie nam na pewno o kolejnym etapie rajdu, szlakiem hymnu narodowego, który ma na celu szeroką popularyzację hymnu polskiego. Zapoznanie także młodzieży z symbolami narodowymi. Dzień dobry pani Bożeno. Dzień dobry, dzień dobry. Dodam, że z warszawskiego targówka. Z warszawskiego targówka. Dzisiaj dosyć spory odcinek trasy, bo 400 kilometrów ze Smoleńska do Moskwy. To prawda? Tak jest. To prawda. Co prawda nocowaliśmy 5 kilometrów tylko od Katynia. Wczoraj był bardzo piękny dzień, bo zaczęliśmy od Lenino, bo wypadało być tam, położyć hołd praktycznie tym młodym ludziom, którzy tam polegli no... Ktoś to powiedział, że no, bez takiego koniecznego rezultatu. Ale była piękna ta uroczystość. Zaśpiewaliśmy piosenkę, którą nie, nie, młodzież już nie bardzo znała. Przejdziem Wisłem, tak. Nad okę trafimy. Następnie dojechaliśmy do Smoleńska. Byliśmy w miejscu katastrofy. Chwila zadumy. Oczywiście damer, nasz raj, duchy nasze flagi, nasze... Każdy miał możliwość pokłonić się pamięci miejscu i dojechaliśmy do Katynia już późnym wieczorem. To są jednak duże odległości i już od Smoleńska do bliziutko dotarliśmy do Katynia. Praktycznie nikogo nie było. Już był wieczór i chwila też zadumy, ciszy, tylko ptaki szalały przed burzą, tak powiem. Zaczęło wokół gromadzić się bardzo dużo chmur. Yy, ale muszę powiedzieć, że mieliśmy wielkie szczęście, bo cała msza ksiądz Kędzalewski celebrował mszę świętą i bardzo piękne słowa powiedziało naszym młodym uczestnikom rajdu, naszej młodzieży, że no wiadomo, że tu je, jesteśmy tutaj by uczcić pamięć oficerów, inteligencji, która, która tak tragicznie, która tak które zostali, którzy zostali wyniszczeni zabici w tym miejscu, ale w Katyniu i tam leżą ich, żeby pamięć ich niosła się, żeby nasi młodzi uczestnicy rajdu pamiętali, ale nie tylko sami pamiętali, żeby pamięć tę pamięć nieśli w Polsce. Tak, no niewątpliwie organizatorzy tego rajdu dają szansę odwiedzić miejsca na trasie związane z bardzo ważnymi punktami, nie tylko dla historii Polski, ale także Europy. Dużo wrażeń dla młodzieży. Czego mogą oczekiwać od dnia dzisiejszego na trasie do Moskwy? No, powiem, tak jest, w tej chwili to jest troszkę weselej, ponieważ zatrzymaliśmy się w mieście Gagarinowo. Jest to Zbudziliśmy tutaj chyba trochę sensację, że, żeśmy wjechali do tego miasta. Jesteśmy na trasie do Kuszyna. Jedziemy tak w kierunku Moskwy i w, w Kuszenie będziemy miejscu bitwy e, pod Kuszynem tak i, i, samowitego zwycięstwa Polaków pod dowództwem 1610, pod dowództwem Żółkiewskiego. Ale zatrzymaliśmy się właśnie w Gaderinie